Hej, witamy w specjalnym wydaniu podcastu głównego, VGA za nami, Trochę troszkę przespaliśmy, ale nieważne, nadawiamy zaległości. Ten przespał, przepraszam bardzo. No to do, to, do tego jeszcze dojdziemy, jest ze mną Piotr, Łukasz i Mateusz. Hejo. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. No, witam wszystkich. Witamy wszystkich Polaków. Dobra, nieważne. E, panowie, oglądaliście na żywo VGA? No, ja tak. Ja nie. Jeszcze raz, tylko tak pojedynczo. Ja oglądałem na żywo. Ktoś ja jeszcze? nie oglądałem w ogóle. Ja, ja niestety też oglądałem na żywo. No właśnie, niestety. A warto to było, czy, czy, czy niestety? Nie, no niestety. to nie było ciekawego. Ale jedyne, ciekawe, jedyne ciekawe momenty to Mass Effect 3, jak kolej się wyszedł i za, się śpiewa tego. Faraway z Red Dead Redemption. No. A tak to, to jest jakieś gadanie bez sensu. I reklamy oczywiście 105 minus za dużo tych tam zdecydowanie. A nie, wy się spodziewaliście jakiegoś takiego eventu w E3, czy, czy, czy coś tam z tym? Nie, stylu... bardziej o taką galę, na której coś już się działo, jak nie wiem, na, na Oscarach, tak, też tak, więcej się dzieje chyba niż na, na tym. Jak telekamery. To co no, za no Nie wiem, czy, czy to jest dobre porównanie, no ale niech będzie. No, ale chodziło o to, że właśnie coś się więcej działo niż tutaj takie, takie, nie wiadomo co. No, ja ale przecież... pokazali, pokazali Mass Effect, więc jest dobrze. Ale to do Mass Effect to jeszcze przejdziemy, mów. Łukaszu, bo już wiem, że się nie możesz doczekać, także na razie może a prześledzimy, jakie były nominacje i kto wygrał w tych, naj, naj, naj, w tych poszczególnych kategoriach, bo tu wszyscy mówią właśnie o tym Mass Effect, o Uncharted nowym, a wszyscy pomijają to, jak, jakie te nagrody zostały przyznane. Więc najlepsze studio BioWare. Brawo. Mass Effect 2. No, ale coś więcej może powiedzieć. wiem jakiś dodatek do Mass Effect 2. Tak, i co jeszcze? Jest to jest drugi dodatek. Okay. Znaczy, ja, ja nie wiem na jakiej zasadzie oni to przyznawali tak naprawdę, i podejrzewam, że gdyby nie to, że Uncharted w tym roku żadna nie wyszło, to, to ten, to po prostu Noti, bo Noti, Noti tak by dostał. No właśnie, ale kto to przyznawał w ogóle te nagrody? Ale yy, głosowanie było tych, internautów. A, okay. znaczy w ogóle, a był... w ogóle jest, jest tak, że same nominacje są wybierane przez tam jakiś panel sędziów z tych najważniejszych serwisów, typu tam ign -y i inne game spoty, natomiast właśnie później decydują już e, internauci na stronie tam Game Trailers czy coś, spajka samej, nie pamiętam już. A, no, a czyli, czyli czy jeszcze w czasie tego trwania gali można było głosować tam. Wiesz, no, był czas wyznaczony i liczyli głosy dopiero później. To w pełni, w pełni interaktywne, no. XXI wiek mamy. Mmm, yeah. Ale zacznijmy od tego, że to nie było Studio ro Roku, tylko Developer Roku i byli Ojej. nowani Bioware, Blizzard Entertainment, Bungie Studios i Rockstar San Diego. No Bungie rzeczywiście miało powód, no, żeby tak, na pewno. Mhm. Po raz kolejny tą samą grę pokazali, czy pokazali, wypuścili. No. no. No, ja bym tam raczej to? stawiał na San, San, Rockstar San Diego z tym Red, nieju, tak. Ale to jeszcze Red, McMahon, przejdziemy do tego estran, bo to jest dla mnie totalna ściema, ale nieważne. Sam jesteś ściema. <to noordo> Dzięki. <friendships> ale ci pojechał. I to jak, kurde. Dobra, to kolejna kategoria e, postać z, z gry roku, jak to można, można nazwać. Został nim Sherrant Woods Call of Duty. Powinien wygrać Illusive Man znaczy ja się ja się muszę zgodzić bo tutaj tutaj jest po prostu ten wspaniały dubbing martina Shina i, i ogólnie ta ca, sam sama kreacja postaci to, to jak on jest zaprojektowany jak on mówi jak on się wyraża to wszystko właśnie się składa na to że jednak jest moim zdaniem dużo lepszy niż no jakiś <śmiech> sierżant który zresztą pojawił się na pokazówkach i no Jakoś nie wywarł na mnie zbyt pozytywnego wrażenia, prawdę powiedziawszy. Hmm. Bo, bo nomin nominowani byli jeszcze Kratos, John Madison z Red Dead -red Redemption i Ezio. Red, -red, -red Dead -redemption? Redemption? Redemption. Także no. nie wiem, to to jest... Moim zdaniem to Kratos powinien wygrać. Tak, Kratos. Kratos w pewno był na najlepsza postać, najciekawsza. Ale on i... nawet nie były nomin nominowany także... Ale mówię, to znaczy, jest... wygrał akurat najgorszy z całej tej puli. No bo Ed... Tomasz, nie, nie wiem, gdzie ty to sprawdzasz, ale był nominowany. To może coś w patrzą. No, może. no Ewidentnie. No, Okej, okay, no. nieważne. Właśnie, według mnie on powinien wykać, bo jest najciekawszą postacią, i zarówno w książce, jak i w grze jest świetnie przedstawiony jako taki człowiek potężny, który tylko siedzi i rozkazuje i rządzi galaktyką. Mm, I uprawia sobie no je, pali no i siedzi siedzi siedzi. On jest, super okej okay, dobra to najlepsza gra na Xboxa 360 tutaj może Łukasz coś powie no Mass Effect oczywiście no ale Pełeni Mass dosłużenie. Effect 2 no. już Mass jest Effect 2 a no. No. No. Coś, coś więcej o tym Mass Effect 2 nie wiem myślę że to co już miało być powiedziane przez nas o Mass Effect zostało powiedziane no to, to, to, to, to samo się rozumie, że w kategorii najlepsze gra który startuje Mass Effect, no to wygrywa Mass Effect. No. Ani Halo Reach, ani Fable 3, ani nie, Alan Wake. To znaczy, przepraszam bardzo... Jeszcze, no, to... jeszcze by się tak w kierunku Kinect Joyrat może, <grym> że jego bym wybrał. Tak, najlepsza gra, bo każdy ten, każdy inwalida może się poczuć równie sprawny, jak każdy sprawny fizycznie, tak? Jeżeli musi tak nic jest. zrobić, a i ja tak wygrywa. Nawet jak jesteś całkowicie sparaliżowany, to możesz wygrać wyścig. Ale to no. trochę taka naciągania ta, ta, ta nominacja, no bo Mas nie tylko na Xboxie czy 360 się ukazał, bo też na pc no nie? No to jakiś taki tytuł multiplatformowy, a nie jakiś taki ale duchowo Uch. jest to eksplorowy. Mass Effect pierwszy też był na PC, więc to... No tak, nie po półtora czy... roku chyba, czy, czy po pół roku jakoś tak. Po pół roku, no. To już ale z EA. No, no, ale w każdym razie ja się zgadzam z, z tą nagrodą. No ja wiem, że ty się zgadzasz, ale ja w ogóle bym jakoś, nie wiem, bym się, się o ciebie martwi, gdyby się nie zgadzał z tym. Nie, ja prawdę powiedziałem, że na tę nominację, to też muszę się przychylić do Mass Effecta i to, to, to nie chodzi nie. nawet o to, że uwielbiam tę grę, tylko że po prostu Alan Wake Alan Wake był bardzo fajny, jest bardzo fajną grą, tylko że po prostu problem polega na tym, że no graficznie ta gra kompletnie nie wyrabia, moim zdaniem przynajmniej. I no, nie, nie umywa się na pewno do Mass Effecta pod względem storylineu, mimo że jest, jest to coś innego, no coś czego jeszcze do tej pory nie było. Hejlem o to wiadomo, biegamy z pistoletem na wodę i jakoś nie wiem, to, to kompletnie tam nie miałam prawa bytu nawet w nominacjach. I co tam jeszcze było? Przepraszam, bo zapomniałem? A Fable. Fable. Znaczy nie no, by mogłoby tam trafić, gdyby nie to, że jest strasznie zagliczowane po prostu i tyle. No, ale to jest nie wiem, bo to, to są stare tytuły Alan Wake, Felber 3, Halo, i Mass Effect 2 i to są chyba takie główne ekskluzywy na Xboxa czy za 60. No tak, tegoroczne. Także troszkę tak mało tego było. No, to no ale to. No, no, no to, fajne, to fajne, na ten. To, ja. Na najlepszą grę na konsolę PlayStation 3, czyli byli nominowani... God of War 3, Heavy Rain, Mod Nation Racers i Red Dead Redemption. A wygrało? Tam, tam, tam, tam, God of War 3. I tutaj jest taki sam problem, że jest Red Dead Redemption, które też zostało przecież wydane na Xboxie 360, więc nie widzę tutaj racji bytu tego tytułu. No też prawda. No ale nie wygrało Nie więc. wiem jakoś, jakoś dziwne i ten to modna na ale też nie wiem kto tam go wsadził, bo jakaś takie że... nie bardzo rozumiem, bo, bo modniejszy generation jako taki jest całkiem no. fajny, ale to, to, to jakoś tak nie wiem, no obok postawione koło no na <laughs> to No dokładnie, jakoś tak. To jest bardzo namiastka Mario Karta. Tak naprawdę ale że w ogóle nie tego Gran Turismo 5 nie nominowali. W sumie nie no wyszło, też. ale no sama gala była po, no nie? No to, to, to tak dziwne. Za mało czasu by na głosowanie było. Bo myślę, że chyba by wygrał jednak jednak ten czas oczekiwania coś robi. No właśnie, czyli on w ganturizmu tak naprawdę ominęło wszystkie te, bo nagrody ty, ty i tak już nie zgadniesz, a, a, a żadnej, bo w przyszłym roku już będzie te, kole a kolejne te nagrody. Tak więc ganturizm się obejdzie smakiem. Nieładnie. Nieładnie. Okej, okay, najlepsze Ja, ja gra... nie wiem, czy tam przepraszam, jeszcze no, ale mi się wydaje, że to może być jakieś kryterium pod, pod tytułem, że musi być chyba sprzedana jakaś ilość egzemplarzy, że to się w ogóle łapało. No i GT5 owszem się rozeszła nieźle, ale przecież nie, no w sumie ona się rozeszła. No właśnie, dlatego... No nie udało ci się, widzisz? Argument invalid, po prostu. Myślałem, że tylko ty kupiłeś te dwie kopie. Tak, tak. Okej, okay, to w takim razie przechodzimy dalej. Najlepsza gana na Wii. Tutaj też Łukasz. No super, może Galaxy 2. No, Super Mario Galaxy ty, 2, no ty, i co? No i to nie Ja tam tak zobaczę ja tak, ja tak, za Super Mario Galaxy nie przepadam, bo wolę klasyczne Mario dwuwymiarowy ale no wygrało, bo wygrało. No ale co bo to wolał tego? Metroida Aderem. No, albo Kirby's Epic Yarn, bo ma ładnie, ładną grafikę ma. Nie, albo co, Donkey Kong Country Return. Nie, ale no, Kirby to ale akurat bardzo ładną grafikę. Kirby ma bardzo ładną grafikę. No dokładnie. Jest takie a świeże, że tak powiem. No, bo to grafika to nie jest tylko techniczna strona, tylko też sam wygląd, to jak się na to patrzy, a nie, czy jakieś tam tek teksturki są nie wiadomo jakiej rozliczności, tylko chodzi o sam... No. Nie, nie wiem, tak. ja bym stawiał na tego, na Donkey Konga z tego powodu, że mam taki sentyment do tych, tych z Nessa Donkey Kongów. Chociaż Wii nie mam, więc... No nie A wiem. do Mario nie ma sentymentu? A Mario to Mario. No to... Mario, już Mario mi się kojarzy z Pegasusem, tyle no. Nie, nie, wiesz, nie wiesz co mówisz, co tracisz. <laughs> Tracę, przecież grałem. A grałeś w trójeczkę na przykład Super Mario Bros? Tak, na SNESie. Na SNESie? Na SNESie? U, kiszpan. Tu miałeś tam Super Mario All Stars? Miałem. O kurde, to ja już mu nie wiem. O cię zagiął. Ten... A... Albo yes. tak ściemnia yes. po prostu, wow. nie. tak, tak, tak, tak, miałem, za... miałem prosto no. import z Italii i fajne takie, kuborytory. A czyli nic nie rozumiałeś, jak grałeś, nie były po angielsku, no a akurat, najbardziej, najbardziej oryginalny okrzyk, it's Mario, e, w Super Mario prosty są cutscenki, na końcu każdego świata tam idziecie do zamku i mówią o nie, król Cru został zamieniony w żabę, psa i inne te zwierzątka musisz coś z tym zrobić Mario no dobra, ale wracając do tematu tak, wracając do tematu najlepszą gę na PC ominiemy oczywiście StarCraft 2 Wiem, że ominiemy kurde. Ominęliśmy. So, najlepsza gra na konsolę przenośną God of War wymien, Ghost wymien. of Sparta, Metal Gear Solid Peace Worker. Profesor Lighton. I co? Super Scribernaut. Super, super, Okej. Okay. Ja bym się jednak składał, oczywiście wygrał y, Duch Sparty, ale ja bym się składał, a skłaniał tutaj przy, przy, do Profesora Lightona. Jak wygrał Duch Sparty? Jak wygrał Metal Gear Solid Peace Walker? To czemu ja tu mam taką inną listę? I jest, że Z konsolowca bierz listę, a nie o... To jest? może na konsolowcu jest źle napisane. Na konsolowcu <śmiech> zawsze rzetelne i prawdziwe informacje. No nieważne. Tak też wygrał, on Nie, ważne, nie bo, tak, tak czy siak tutaj się nie zgadzam, bo ja bym tutaj profesora Lightona prosił na, na pierwsze miejsce, żeby wygrało. Prosić sobie możesz. No, prosi to się świna, nie. No, ale no, ja też się bo... Żeby był, że był z nami, to by krzyczał, że Pokemony, które, które zostały wydane, bo jakieś na pewno zostały wydane w tym roku. No, Herb Gold, so Silver. No, no też, to też powinny nawet to, co on kupił. Powinny wygrać, bo, bo powinny. Pika, pika. Bo, bo dobrą grę cechuje to, że spędzasz z nią dużo czasu. No, ja mam na liczniku już 60 godzin, ale jeszcze nie ukończyłem głównego wątku. A? A? A? Która gra wam teraz, daje aż tyle czasu na przejście? Mass Effect 2. No. 10 razy. 10? Nie, jak, jak się wszystkie save questy robi, to tak około 50 jest. No jest, wtedy jest. No no, to, no tylko mówię, Mass Effect, to, to Mass Effect to jest oczywiście świetną grą, i ja tylko w takie gry gram. No. No może ktoś inny się wypowie? Ej, ale naprawdę, wy coś tutaj mi ściemniacie, bo ja patrzę no. na, innych, na innych źródłach i najlepsza a gra na konsolę przenośne to jest duch sparty. <grym> No to musimy zhejtować tego pana, który u nas napisał newsa. Sylwester Pencil B. O, Sylwester. Może to fanboy, bo już na trzecim judie, a, a, a patrzy, jest duch sparty. Cholera. Ale w topa. Dobra, nieważne, to w takim razie przechodzimy dalej, żeby zatrzeć te złe wrażenie. Najlepsza strzelanka Call of Duty Black Ops. Kto by się spodziewał, normalnie? Jakim prawem. No, ja myślałem, że to będzie Halo Tak, no. to Po raz kolejny. Zresztą. Tak? I, i co? Ty, ty oczywiście nie grałeś w Halo Reach. E, nie. No Domi... No dlatego mogło się spodziewać, że ta gra będzie. Bo tak się składa, że ja akurat grałem i kiedy na jednym z leweli sobie tak chodziliśmy z WW radośnie, patrzyliśmy jak te drzewa się przed nami pojawiają, bo na, na koopie jest dramat, a nie grafika. I usłyszeliśmy nagle muzykę, która najbardziej przypominała jakąś kucharkę, która nudzi się w kuchni i uderza dwoma drewnianymi łóżkami o, o ten... Ale to jest klimat, nie rozumiesz, to jest klimat. Nie, to nie to jest klimat, serii. to jest bieganie po jakiejś dziwnej bazie z Brudsordem, gdzie po prostu w tle jest uderzanie o No i, i super. I nie bardzo rozumiem, czy to jest klimat FPS, a szczególnie w kosmosie. No, sorry. Naprawdę. Nie. O i tam, czeka się. Nominacje Bad Company 2, Bioshock 2. Black Ops, Halo Reach. Ja bym stawiał na Bad Company 2, bo jest no, nie wiem, dobre jest multi, chociaż nie grałem na konsoli, na pc ale no dawało radę. Myślę, przy, przy tych reszty odgrzewanych kotletów, to, to, to jest chyba lepsza opcja, najlepsza. Nie no, hmm? te Call of Duty to już jest taki dla mnie taki, nie wiem, jak kotlet. No, to już odkąd no. wyszło Call of Duty 4, to zrobiła tak wszystko, co się dało, to Call of Duty wygrywa od tego czasu. No. Strasznie, straszne, straszne. ma w ogóle. No, najlepsza gra przygodowa. Mamy to. No. Assassin's Creed Brotherhood. Mm -hmm. no A nominacje jakie były? God of War 3, Red Dead Redemption i Super Mario Galaxy 2. No, nie powiedziałbym, że God of War to jest taka stricte przygodowa gra. Ja o tym samym pomyślałem. A Super Mario? No to już tam. Myślę, że już po że to jest przygoda. Ja bym jako platformę rzucił zarówno. God of War i Mario. No nie wiem, zostaje Red Dead Redemption no i Brotherhood. No nie wiem, bym stawiał chyba raczej na Red Dead Redemption, bo Brotherhood niestety niczym szczególnym nie zaskakuje. Nie no, no tu z tych nominacji to bym się zgodził jednak. Tylko jest taka prosta ta. Prosta, prosty wypełniacz pomiędzy drugą częścią a, a trzecią. Nic nadzwyczajnego, ale, ale dobra na gra. Co, jeszcze raz bo, że Moim zdaniem on jest nawet dotknięty na siłę jako wypełniacz nie no, fajne szczegóły można się dowiedzieć na pewno mogli to wydać jako taki większy dodatek do, do dwójki i, i nie robić z tego nową grę i tych pełnopierdut dodawać ale no, wyszło jak wyszło może nawet na nie natrzypali kasy <grym> no to chodzi no po to, to robić grę, żeby na nie zrobić a nie po to, żeby fani byli szczęśliwi ale do tego jeszcze przejdziemy potem bo tutaj jakiś awansze dziwny podstęp, ale nieważne Najlepsza gra RPG Fable 3, Fallout New Vegas, Final Fantasy 13 i Mass Effect 2. Co wygrało? No to wygrało. No Mass Effect. Fin Final Fantasy? A? Mass Effect, Mass Effect. Nie. Drugi raz. No, bardzo dobrze. Ej, ja dobrze. na RPG to raczej bym stawiał na Fallout New, New Vegas. To jest chyba no, no. większy RPG niż Mass Effect. Mass Effect to jest. No nie wiem co to jest. No to jest RPG. To jest strzelanina połączona z trochę RPG i. I ale zależy co mówisz co masz tam jeśli mówiąc RPG bo jeżeli mówiąc RPG masz tam myśli bardzo nie wiem ciekawe, ciekawe zaprojektowanie postaci w świecie no to wtedy Mass Effect jest no, naprawdę bardzo dobry pod tym względem. Masz dużo dialogów no i interesujące postacie, historie opowiastki i inne takie pierdoły i to wszystko jest w Falloutie raz dwa. Ale nie tak fajne jak w Mass Effect. Fajne, nie fajne ale bardziej to jest bardziej gra RPG niż Mass Effect, który tylko zalatuje RPG. No matko. nie jakąś specjalną tą <głos> zrobić. To, to jest dokładnie ten sam dialog, który padł na zamkniętej prezentacji Dragon Age na Gamescomie, że zeszukł że, że się w pieniu i powiedział: wymienił w takim razie elementy RPG i wykaż, którego nie mamy Mass Effect 2. Um... No. <głos> no, no właśnie, to już to. No nie wiem, no. <głos> no, no właśnie, no po prostu. Aktywna pauza jest na siłę, ale jest. Aktywna pauza. Aktywna <głos> pauza. Tak. Można włączyć, wyłączyć napisy. Jest. Mm, super. Nie, ale tak na poważnie, no, czego, czego brakuje jako, jako RPG-owi? No nie wiem, no ale to, tak nie wygląda na RPG i tyle. No. no. matko! Dragon Age 2 też nie wygląda na RPG, a jest RPG-iem. O, Dragon Age jest. Raczej Dragon Age to jest najczystsza podstać RPG. No. To? Dragon czystsze? czystrze? Co wyglądać? A co jest czystsze? Ale mówimy tu o RPG zachodnich czy japońskich? To jest RPG. Nie idzie... O nie jest Wschodnie to Japońskie. są JRPG. RPG. No matko, bijcie się. Ja wierzę A to, to są CRPG, bo prawdziwy RPG to jest, że siadacie i jest mistrz gry i zubie ten. Tak się gra, to jest A... Przechodzimy dalej. <laughs> Proszę Najlepsza gra sieciowa. Panowie, jak by się zastawiali Starcraft 2. Starcraft 2. Starcraft Nie no, liczy wygrał. Ja pierdzielę. Było jeszcze no. Call of Duty Black Ops, Bad Company 2 i Starcraft. No to, to już. Wo nie, Wo nie A WoWa nie? Reaktion nie wzięli? Nie chyba tylko konsolówki brali pod uwagę w ogóle. A Starcraft to co to jest? A, w sumie racja. Ja się dziwiłem, no ale... Ale Halo no, no Halo w multiplayerze to to wiadomo, no że tam dużo łebków gra. No, tak, możesz, możesz, możesz jeszcze więcej razy postrzelić z pistoletu na wodę. Jak pasjonujące to jest, że łuch! No i tutaj wychodzi to, że ten, ten, ta gala jest amerykańską galą. No. a nie europejską. W Europie na pewno by wygrał Bad Company 2, bo to no, masa ludzi w to, to. gra. Hmm, no. Okej, okay, najlepsza gra sportowa, indywidualna, że tak powiem, hmm. jest sport MMA. Sean hmm. White Skateboarding, Tiger Woods PGA. Tur 11 i UFC Undisputed 2010. No. Czyli mówiąc pokrótce, nic co by nas interesowało. No Tiger Woods a wygrał. Co jest, trochę, co jest co takie jest dziwne po tych. No. Co jest ciekawego w, gra, w graniu w golfa i to rozumiem taką minigierkę. Nie, ja, ja, ja, nie rozumiem w ogóle grani, ja nie rozumiem w ogóle grania w golfa jako takiego, a co dopiero grania w golfie na komputerze. A, a ja nie rozumiem jak, jak to wygrało, skoro to jest właśnie po tej aferze. A taki no, przecież i no to normalnie. się działo w USA. Może jak wpisałeś ten, może jak wklepałeś Konami kod na Xboxie, to się włączała seksualna minigierka, gdzie trzeba było się kijami bawić <laughs> <laughs> nie no, dla mnie myślę, że jest polec MMA był ciekawym tytułem i można było sobie w niego fajnie pograć. Także tam co się skłaniał. No mówię, jest polcem MMA. Co chciałbyś pograć popkiem? Nie wiem czy popkiem, ale się fajnie nawalało w ringu. a że ja mam takie ciągoty ciągno do nawalania. To... No tak, to jakbyś bierze na ring, to wszyscy stwierdzili, więc ja nie wiem za bardzo o, o co chodzi. No właśnie, dlatego chciałem, żeby ta gra wygrała. Ale a. W nie widać, jak ty, jak, jaki ty jesteś. Sobie kupieki Necta będzie widzieć. Mhm. <śmiech> <śmiech> By na mnie podglądać, jak gram. Spoko. Dobra, najlepsza nowa gra sportowa, FIFA 11 nominowana, Maden, ma to nas nie, nie interesuje, NBA 2K 11 i jakiś LMB, nie wiem, co to jest. MLB Show to jest ten, to jest e, o ile się nie mylę, baseball. A no tak, baseball. No i wygrało NBA. 2, 2K. Czarnuchy wykupiły. No i dobrze, nie, dobrze, że nie wygrała FIFA. No, dobrze, że nie, nie wygrał Madden. Madden? No. Czego dobrze, że nie wygrała FIFA? No, bo FIFA bo wszystkie FIFA. dresy z osiedla by się cieszyły. No. A tak. Nie trzeba dać satysfakcji. So, Bo NBA to fiction. jest ciekawa liga i ciekawa gra jest w NBA. Trzeba docenić ten fakt. A FIFA to FIFA to co roku to samo tam. Zresztą w NBA to też tak jest, ale NBA jest lepsze. <laughs> ale lepsze, tak. Ale się tak. Argument normalnie nie do zdarcia. Nie, przepraszam, no, ale z koszykarzem było... przy... przynajmniej można pogadać, a piłkarz to jest, yy... no, bo Cały czas do przodu, tak. Nie? Tak, no. i my parliśmy, a oni nas tofali, nie? No. To było tak, a później trener powiedział, żeśmy wrócili do szatni i jakoś tak wyszło, żeśmy przygrali, nie? Ale będzie lepiej następnym razem, tak mówi trener przynajmniej. Myślę, że jest druga połowa. No. druga połowa. I piją co chwila na obozem. I to jest właśnie piłka nożna. Zresztą to, to jest taki sport strasznie skorumpowany i inne takie sprawy. A koszykówka to jest męska gra. Tam jest częsty kontakt z przeciwnikiem. No <laughs> Biegasz, skaczesz, bijesz się po łapach. Wszystko. No wszystko. nawet pakiet słowem. Prawie jak Uncharted. No. A w piłce nożnej to taki się przewróci, kurde, Cristiano Ronaldo się popłacze i... No mu się zepsuje, no to wiesz, to jakie je układał 4 godziny. No właśnie, dlatego no. uważam, że... FIFA nie powinna wygrać. No i nie wygrała, no i, no i no, Ale gdyby to było w Europie, to by jeszcze FIFA mogła wygrać nawet tą gr grę roku, bo tutaj wszyscy grają w FIFA. No to mogłoby tak być. Panda, piłkarze, kurda, polska reprezentacja to coraz gorzej, coraz gorzej, a wszyscy tacy piłkarze są w FIFA Reprezentacja. Dobra, bo schodzimy na jakieś takie tory dziwne, to może na inny podcast zostawimy o naszej reprezentacji. Chcesz robić podcast o reprezentacji, naprawdę? Warto masz miejsce na dyskusję? To mogą być ciekawe. życie, widzę, że komentarzy by było wtedy dużo. Okej, nieważne. Najlepsza gra wyścigowa. Nominowany Mad Madlaish Racer, Speed Second, Need for Speed Horde Bullshit. No to chyba raczej tutaj wiele do wyboru nie mieli, no. Speed Second, nie? Tak. Co, nie? wiedział, co to jest. Jak? Jako grę wyścigową można wygrać grę, w której nie ma manualnej skrzyni biegu? Ja tego nie rozumiem. A nie, ale tak jest? tak. jest? Powiemy oczywiście, bo ja sobie świdowałem, wygrał Need Speed. Wygrał nie Chociaż speed, to już pewnie no. wszyscy wiedzą, bo my jesteśmy troszkę, ale nieważne. No, i co? Z tą manualną? No i, no i lipa, no. Przepraszam. A fajna, teraz jest promocja. Można kupić za 130 zł. Tak na mój dalej. Nie, no, no ale, ale tutaj tak samo miedziły mie fakt tego, że nie ma gandolizma pięć, No Przecież to już powinno się załapać do, do tej kategorii, chociaż no, bo to wyszło, no, bez przesady. A może było tak, że gry, które się ukazały do grudnia, a gandolizma. No, w nie przykład... czas produkcji nie przekreślił. <śmiech> <kuchka>. <śmiech> nie <śmiech> warunek. <śmiech> nie, no, ale to no, jest dla z, mnie to po, chodziło. Podejrzewam, że masz to było też z, z, z grudnią, że po prostu. Ale do też przecież ten. listopadzie wyszło. Co? Brotherhood. On no to do a listopada. Też wyszedł w listopadzie, blisko. Więc to, no nie rozumiem. Nie rozumiem. Po prostu Gran Turismo się nie załapało, bo nie zasłużyło na to, najwidoczniej. Kazunori za mało zapłacił. No. Dokładnie tak. Okej, okay, najlepsza kategoria to najlepsza gra muzyczna. Dance Central, <coughs> DJ Hero 2. A nie, zapomniałem, zapomniałem dlaczego Gran Truizmo, Bo Gran Turismo to jest gra o samochodach, a nie gra w wyścigowie. Aha, tak najlepsza gra w samochodach w tym momencie bezkonkurencyjna, oczywiście by było. Niestety nie ma takiej kategorii. Na, w tym roku stworzył, w tym roku były cztery kategorie dla gier muzycznych, tylko inaczej się nazywały, więc czemu nie? No i właśnie ta najlepsza gra, mu gra muzyczna została Band 3. Odtrzymywany jakiś komentarz, czy nie komentarz? Oc. Było dla mnie to jakoś... nawet? No właśnie, także e, przygotujmy. Wie, ale wiecie, nie... wiecie, bo można było podłączyć prawdziwą gitarę z modułem MIDI i grać sobie, bo był tryb... W Ramonesce chyba. Po prostu jak was tylko na żywo zobaczę, to uduszę. To no tak, szczególnie tamka będziesz się ze stołek postawić. Wezmę ze sobą drabinę i będzie... Szczudła, szczudła. Okej, okay, najlepsza ścieżka dziękowa DJ Hero 2. Ja właśnie tego nie rozumiem. Jak najlepsza gra muzyczna, najlepsza ścieżka dźwiękowa i co jeszcze? Było najlepsze, chyba był utwór z gry i coś jeszcze. Wszystko dookoła muzyki się kręciło. Cztery kategorie, nie wiedziałeś po u cholerę. No, chyba było najlepszy soundtrack, najlepszy soundtrack taki autorski, najlepsza piosenka. Zawsze, no bo, bo bo dlaczego Mass Effect taki wygrał? kręci. Bo wygrał ten Red, Red Dead Redemption chyba. W najlepszym soundtrack. Prawem? No, bo on ma zajemistą ścieżkę dźwiękową. Ale Mass Effect też ma. Ale to jest właśnie tak, na ludzie to... nie grają i nie na gitarze. To jest o. właśnie dziwne, bo w tej kategorii najlepszy soundtrack nominowali znowu same gry, a gry muzyczne, bo jest i, no i to... I to o, do... chodzi, że, że o tym mówię, że jest tak naprawdę ta sama kategoria parę razy. Ale tu chodzi o to, że to jest soundtrack taki, wiesz, który kupujesz tam piosenki na licencji, a ta kolejna kategoria to jest autorski, który był specjalnie pod grę robiony. Tak jak przy Red Dead Redemption czy Mass Effect. A o, DJ DJ Hero ma na licencji muzykę. Ja. No, jakoś dziwnie te kategorie muzyczne. No nieważne, bez komentarza chyba nie. Najlepsza tak. grafika w takim razie przechodzimy do kolejnej kategorii God of War 3, Heavy Rain, Kirby Epic Yearn i Red Dead Redemption. Wygrał God of War 3. Nie wiadomo dlaczego. Nie, nikt nie wie dlaczego. No ja nie wiem na przykład. Red Dead Redemption nie widziałem najlepszy silnik. No. O mój Boże, tak! który Ale multiplatformowy bla bla, bla, bla bla. Wiem, że Uncharted jest najpiękniejszy i najlepszy, ale multiplatformowy silnik ma Red Dead Redemption. Zagraj tak, i a, a Rage ID5 to jest w ogóle krab, który działa tylko na PC. -cie. A gdzie jest Rage zastosowany? Jeszcze nigdzie. No właśnie, a w grach, które wyszły. Nie, ja. Red Dead no. Redemption to też już przegięcie dla mnie tyle. Nie, ale to tak samo z Gady Woden myśleć, że ten Kiwi mógłby. A stanąć obok. No, bo jak mówiłem, grafika to nie tylko strona techniczna, ale też chodzi o ogólne... O Musi co... mieć to coś, nie? No, to co widzimy na ekranie, się liczy, a nie ile mam pikseli. Chociaż są ludzie, którzy liczą pixele. Nie. Yeah. Dobra, teraz... Naj... Pozdrawiamy ich. <laughs> Dokładnie, pozdrawiamy. Yy, najlepsza growa adaptacja. Tutaj może ktoś mnie wyręczy, bo ja nie jestem... To ja powiem, ja powiem. Lego Harry Potter Years od pierwszego do czwartego Scott Pilgrim, później Spider-Man, Shratted Dimensions później Star Wars The Force Unleashed 2 i Transformer War of Cybertron czy jakoś tak No i co wygrało? No i co wygrało? No nie wiem, muszę sprawdzić Jak to co? Oooo... Oh, Scott Pilgrim! Pilgrim wygrał oczywiście. Nie wiem co to jest. Bardzo fajna gra. No Taka bardzo utrzymana, fajna. Utrzymana w 2,5D tak naprawdę. Jeszcze nie, to jest w zasadzie 2D. To jest takie Pegasusowe. Ale... Czego to jest adaptacja? No Skoda Pilgrima. A co to jest? To jest chyba seria komiks, która została wydana w Stanach Zjednoczonych m.in. Yeah. Nie, ale gra jest całkiem, całkiem fajna. Gra w Ardemko nawet się zastanawiałem, czy nie kupić pełnej wersji, bo to co jest w Ardemku naprawdę... Wygląda fajnie. Tak, więc Jest super. bardzo stresowująca, naprawdę. No, a co Piotrze powiesz o Star Warsach? Znaczy, że co, że The Force Unleashed? Ja no, w ogóle nie wiem, co dwa. The Force Unleashed robiło. No najlepsza w adaptacja. adaptacja. W nominacjach. Adaptacja czego, przepraszam bardzo? O Star Warsu. Frywolnej interpretacji do co do tego, co się działo między trzecim a czwartym epizodem? Nie no, no, no, no to super, naprawdę. Cudownie. No. Dobra. Najlepsza tak gra. porzucać Weiderem po ścianach dobra, Najlepsza gra w dystryb o dystrybucji cyfrowej Kto mnie wyręczy znowu o, Matko boska, Tomek, Tomek, proszę Cię Nie no, no bo jest Jakieś takie tytuły co w ogóle O Jezu, dobra Costume Quest, Lara and Co to jest Kaka. Costume Quest, proszę o, Zajebista gra, człowieku Zbierasz sobie Ramoneski. kierki w Halloween Jesteś małym <laughs> dzieciakiem jest super. Ale ja pierwsze słyszałem. Bo teksty tytuły. napisał gość od Monkey Island. Matko I To Boże. chyba dlatego ta gra się sprzedała. Nie, ale jest za właśnie śmieszna. Ja się uśmiechałem naprawdę przy samym demie, więc polecam jeśli ktoś. A, costume ktoś Quest. Sprawie. Nie wiem, może sprawdzę, ale. Jezu, co to jest? Bo musiałbym mi PlayStation to Network. Jest, paść, te gry. To, to jest. Okay. No i tam był Monday Night Combat i Scott Pilgrim, a wygrał oczywiście Costume Quest. jak było. No, dobra. Najlepszy dodatek do DLC. Najlepszy dodatek do DLC, fajnie powiedziałem. No nominowani. Re... Okay. Nominowani. 2 in Minevra, then. Bordenlands i bla bla bla, bo za długo. Mass Effect Co? 2, Shadow <laughs> Broker <laughs> i Red Dead Redemption and Dead Nightmare i wygrał tam, tam, tam, tam, tam. Jak myślicie? Ja bym Mass Effect. Oczywiście, że Red Dead Redemption and Dead Nightmare. Matko Night... boska. Za jakie grzechy? Bo 12 godzin rozgrywki daje. Ha. No tak, zupełnie tak nudne, że człowiek zasypia. Shadow Broker odbębniasz raz i umierasz po prostu. Raczej kwadą. chyba nie, bo jeśli sprzedają tą grę normalnie w, w tym, na oddzielnej płytce też, więc raczej nie. To po prostu jest jakby nowa, nowa gra. <śmiech> Jaki komentarz. <śmiech> <śmiech> no, ale Shadow, Shadow Broker ma moc. Bo trwa dwie godziny. Ale ma moc. No tak, mas efekt. No tak? Kurde, to jest odkrycie naj, największej, jednej z największych zagadek całego uniwersu. Oj, pogadamy jak wyjdzie Mass Effect 3. Kto no, z okay, tak? Dobra, przejdźmy dalej. Najlepsza gra niezależna. Nominowani: Joe Danger, Limbo, Super Meat Boy i. Może ktoś mnie wyręczy? Tomek? Czy the Misadventures of PB, Winter Button. Winter Button. Button, button. Dobra, ja tutaj się nie zgadzam z tym Limbo i myślę, że Joe Danger by lepszym wyborem. Gda jest, jest, świetna. jest na motorku? No, właśnie. No, cudownie. <laughs> Dokładnie tak. Joe Danger jest fantastyczną grą. Jeśli ktoś nie grał, to dlaczego? naprawdę polecam. Zobaczy, zobaczyłem, jak mój kolega w to gra, zacząłem się dzikło śmiać. Nie, nie potrafię wyjaśnić do tej pory, dlaczego? Bo tak gra jest taka radosna. Mhm. I daje mu mnóstwo, mnóstwo frajdy. Taka jest Ale twoja interpretacja, nie. pyta. niech będzie. No. Limbo wygrało wszystkie te wszystkie dotychczasowe konkursy na gry no. niezależne i tak dalej więc no raczej no Limbo też jest fajne, no, ale myślę, że gra człowieka, który nie uznaje achievementów i może są złe wygrała, no proste, nice. proste i logiczne najbardziej oczekiwana gra roku o i tutaj to są kontrowersje, bo hmm. oj, nie nominowali Mass Effect 3, bo nie wiedzieli dobra, Batman Arkham City Bioshock Infinity Gris of War 3 i Portal 2. Na co stawiacie? Ja po prostu wiem co wygrało i nie bardzo rozumiem dlaczego. No, no, ja no, też nie, nie rozumiem dla, dlaczego. Po prostu tego nie kapuję. A kto wygrał? Albo co wygrał? Portal, Portal dwójka. 2. Portal. Bo wiecie, ale... chodzi dzień po moich urodzinach i dlatego wygrałem. Ja ale w... to, jest tak, to jest bardzo dobre uzasadnienie, szczególnie dla wszystkich Amerykanów. Ale <laughs> kurde, Portal nie wiem co. No grałem, fajne, fajne, ale to, to bez przesady no. Kury, co, co tam takiego może być, nie wiadomo czego. Dokładnie tak. Ale co, byście bardziej czekali na Gris of War 3, czy, czy Arkham tak. City? Ja na jest jeśli mam coś powiedzieć. No, a... wygląda świetnie, a nie na Portala. portala nie nie, jeden... Ja uważam, że, 14... że Portal w ogóle nie ma tej racji bytu w tym towarzystwie, bo przepraszam bardzo, ale zarówno Infinity, jak i właśnie Arkham City wyglądają no, zupełnie inaczej i przedstawiają kompletnie inny typ rozgrywki, który na przykład jest dla mnie o wiele bardziej interesujący, aniżeli Portal którego jedynki nawet nie skończyłem, bo po prostu za nudne dla mnie. No nie wiem, ale nie, wiem. ja bym stawiał na Arkham City, jednak. Chociaż Port Portal uznaje. Jeżeli Black Ops dostaje nagrody, to co się dziwi, że Portal jest najbardziej oczekiwany. Gdyby zapowiedzieli już nowe KWC, to by ono wygrało w tej kategorii. No nie. możliwe, że masz rację, dziwne. niestety. Dziwne, dziwne, dziwne. To już co? Przeszliśmy przez wszystkie, te? I teraz tak, do najważniejszej, tak? Najważniejsza nagroda. Gra, to... gra roku 2010. Wymienimy. wymienimy Black. Tomek. Kolejny tytuł. God of War 3. Halo Reach. Mass Effect 2. Że się tłumaczeniem, Matko Boska. I wygrał. Ci w burczy? Przestań, bo będzie. No, Red Dead roku 2009. Boże święty, kto, kto to w ogóle wybrał? Ja. Siedział i klikał w 5 na stronie. Już bym naprawdę bardziej się, a się cieszył z tego Mass Effecta 2, gdyby został go w roku. Ale co, co, co to za ton? Bardziej bym się cieszył z Mass Effecta. No to, żebym się bardziej cieszył niż z Red Dead Redemption, który dla Tomis, mnie jest, jest, jest takim grałeś... GTA na dzikim zachodzie. No. Jakąkolwiek z tych gier. Ale grałem. Jako? GTA na dzikim zachodzie też z założenia jest świetne. Z założenia. Z założenia, ale nie jest grom roku 2010, no sorry. No No ale grałeś w Red Dead Redemption? Tak, grałem chwilkę. I to jest no dla mnie tak GTA. grałeś. Takie samo to... sterowanie, taka sama grafika, takie same bugi, i w ogóle i w ogóle. Oh, sterowanie i co? No i no, bicie, się, bicie się, się. Ale tu chodzi o, o story, tak samo jak w Mass Effect. Ie. Ale dla mnie, w nawet w tym Mass Effectie, jak, jak. A się przyjemnie ten biega i strzela, nawet nie muszę się o się tą fabułę odgłębiać. Ale te, te, te, redemption to jest takie w ogóle, nie wiem. No GTA, no. GTA, Ty nie grałeś nie w, wiem, w nawet, Mass Effect? I nie patrzyłeś na fabułę. No właśnie, on coś bluźni od Jasne. początku. szukać nie szukaj pan powie... sojuszników, bo Red Dead Redemption jest złym wyborem. Zagraj, no nie. Podaję tylko przykład, że tak samo można nie zwracać na te uwagi w Mass Effect na Fabułę i tak się przyjemnie strzela, a w Red Dead Redemption po prostu się nie da. No. no to jest. Co jest? No jak się nieprzyjemnie strzela? No przestań, no. Ale odczucia są subiektywne, tak? Jednemu się trzela fajnie, drugiemu nie. Po, no to właśnie, a co. Tylko, tak? tylko co, co Ci się nie podoba? No już ci powiedziałem, że to jest płaci. dla mnie klon GTA i po prostu nie wiem czemu tak gra wygląda. No bo to jest no. taki typ sandboxu, no nie co się spodziewałeś od rockstar. No właśnie. Ale jakoś miliony ludzi kochają takie sandboxy, więc czemu nie? Jeszcze na dziś. Miliony ludzi sam... kochają halo i, i co? <laughs> <laughs> Dobra, ale to są specyficzni ludzie. Bardzo. No. Co trześci człowiek jest pedałem. Okej. Okay. Nie no, panowie, tam jest... Mnie, cztery. Tak, bo tak podsumowując tą samą listę, którą bo nie wiem, czy, czy dobrze zrobiliśmy, tak wszystko wymieniać po kolei, ale dla mnie te wszystkie gry, które tutaj są, to jakieś takie dziwne. To wszystko się, się wydaje, bo tu wygra... Ej, e... Tak. Ej, przesadzasz czasami. Nie no, no, po prostu wygrał te najbardziej najbardziej oczywiste orytuły, które wiadomo było, że i tak zajmą miejsce. No a jakie tak się... mieli, miały wygrać? No tak nie wiem. będą tak sługiwały? No tak nie stworzyć jakieś kategorie, jeszcze, jest, jeszcze jakieś inne, a nie takie, wiesz... Mass Effect kategorii na, najlepsze sterowanie? No. Najładniejsza okładka? Pewnie będzie w przyszłym roku, bo to takie Nekty mówi i te inne. No. Nie wiem, jakoś tak nie jestem specjalnie A w ogóle to było to... kiepska? No może do, do, do, dlatego, że to, to było kiepskie to... Ja to bardziej czekam na Game Triders, jak będą te. Oni będą robić swoje Game of the Year Awards. No, oni mają lepsze. zawsze no. jakoś tak lepiej. Ja i tak wszędzie gdzie się zanominują Call of Duty Black Ops. No, to co panowie? Kończymy tą część w takim razie. I przechodzimy do kolejnej części. Czyli do, do, do zapowiedzi Gier. No, w końcu, w końcu. W końcu, w końcu, to od czego zaczniemy? Od Portala 2 dobra, bo po tola dwa już mówiliśmy że to jest po prostu, nie wiem, wy czekacie, nie czekacie, wiem, że nie czekacie wiem, że czekamy, ja no. czekam ja jakoś tak niespecjalnie, wiesz no dlaczego, nie podobało ci się jedynka? nie, no dla mnie to jest, tak to powinno a to jest taka gierka, właśnie, żeby za zagrać i zagrać zabawić Taki się w za formie ADLC właśnie tak jak tam, o, tam było dorzucone do tego no, DLC. No To czemu teraz to na, na podstawie tego zrobić pełną grę? No, bez przesadu. To się no. ciekawie kończyła. Subcio. No, i można fajną fabułę zrobić. Jeśli I do, to... do zakończenia, to faktycznie może się ciekawie kończyła. <grym> nie no, Portal 2 dla mnie jest dziwnym tytułem i nie wiem. No, ja kontrowersyjny bym... może tak, nie, a nie jest dziwny, no, Ale, ale zagrać byś zagrał, ja też bym zagrał. No, no to to zagrałbym, tak. ale nie jestem tak napalony na ten tytuł. No. No, to tutaj sobie odhaczamy, bo mówiliśmy już o portale dwójce. Wystarczająco, najbliższe trzy to, to może tak najpierw takie, takie mniejsze tytuły. SSX, no panowie. SSX, Black Ops? Black Ops, SSX. Kurde, dziwnie, jak ten trailer się zaczął, kurde, nie, nie, co oni robią z grę o snowboardzie, oni też tam wrzucają jakieś helikoptery i inne pierdolne. A mi się bardzo podoba i ogólnie koncept, koncept jest świetny, moim zdaniem i to będzie jedna z lepszych gier, ja na pewno kupię, kupię jeszcze na premierę. No, bo nie było dawno że właśnie No, no, no, właśnie aż, aż SSX i nawet jeżeli to nie i nawet nie wiadomo nie systemu trików, że wiadomo nie systemu trików, że będziemy, nie wiem, robili podwójnie no, i no, po prostu na frontside i no, wie co jeszcze, to, to jakoś, nie wiem, no, no, nie się no, sam koncept zjeżdżania i jeżeli jeszcze, nie no, no, czuję no, prostu, że oni wiedzą, co robią. I jako, jako taka gra będzie naprawdę fajna. Nie wiem dlaczego, nie no, tego wyjaśnić, takie mam przeczucie. Nie no, będzie fajna. potwierdzam. A, a wiadomo, Zatem, już kiedy że... ta pre a premiera jest, czy nie? Już wyszły Zatem, dla mnie? Że... Chyba, chyba jeszcze nie wiadomo, ale najważniejsze jest moim zdaniem to, że on będzie wykorzystywał system Flikit ze Skata, czyli naprawdę rewolucyjny, znaczy rewolucyjny, rewelacyjny przede wszystkim system sterowania, który jest bardzo przyjemny i nie, nie trzeba będzie nie wiadomo jak się ginastykować z tym padem, żeby naprawdę fajne tryki powychodziły. Także no. to, to z miejsca sterowanie już, już jest jakby pewne, że będzie dobre, natomiast to, co się będzie działo później, ta fabuła może nie będzie jakaś tam najwyższych lotów, bo ona nawet nie powinna tam chyba tak naprawdę być. Ale no, ogólnie ja, ja jestem spokojny o przyszłość tej, tej, tej konkretnej gry. No, SSX będzie fajny. Szczególnie, że brakuje takich, a tego typu gier na naszym rynku w gier. Okej, okay. to w takim razie odhaczamy i po to type dwa. Kogoś coś obchodzi tak gra? Ja tylko... grałem w jedynkę, no i co? No, było fajnie. Ja grałem, nie powiem, żebym ufań. czekał, no ale no, nie był to stra czas stracony. Filip na pewno by się ze mną zgodził. Chociaż on chyba bardziej najarany jest na prototypy. No, dokładnie. Ciekawy, czy gra tak samo teraz ten wyjdzie razem z Infamousem dwójką. Bo pamiętajmy, że ta pierwsza część tak samo wyszła w, w okolicach i była bójka między tymi dwoma tytułami. No nie, bo Infamous ma wyjść... 2011 ma prototypa na 2012 co powiedzieli dopiero no to w takiej razie będzie lipa Okej, okay, Batman, pojawił się nowy trailer i cóż na nim to widać tak, już? tak, tak, już po prototypie no Jezu, czy kogoś, a to jeszcze obchodzi, oprócz Filipa którego z nami nie ma nie, można powiedzieć, że ten, że, że prawdopodobnie będzie, będzie chodziło w grze o zabicie tego głównego bohatera jedynki. Nie wiedzieć czemu, co prawda, no ale skoro, skoro to tak, Activision wymyśliło i chce koniecznie sprzedawać ta, taką grę, no to niech im będzie. Oni w końcu słuchają graczy, tylko że nie bardzo jakoś widać tego efekty. No. A wracają do Batmana i A tego twajereka. Batmana, to ja czekam na, na ten na Arkham City. A w tym tu ten... pojawiło... A Piotr, może przedstawisz? Pojawiła się, znaczy no generalnie chodziło o to, że już wiedzieliśmy, że oczywiście wróci Joker, nie jest on przez nas pokiereszowany eee, i właśnie tak, tak, nie wiadomo było co prawda, czy to on dalej będzie jakby tym głównym złym, nazwijmy to poprzedszkolnemu. Po czy pojawi się ktoś inny, no i właśnie ten trailer nam wyjaśnił, że pojawia się ktoś inny, pan doktor Hugo, Hugo Strange, który jest jednym z takich najpoważniejszych no, przeciwników Batmana, i o czym nie, nie wszyscy wiedzą, on się pojawił w ogóle w DC Comics jeszcze przed Jokerem ogólnie, to nie wiem, no sylwetki postaci może przybliżać nie będę, bo to nie ma większego sensu. Mogę tak, tak na szybko powiedzieć, że on był swego czasu psychologiem, który po prostu z czasem został obwinięty jakby obsesją e, do poznania, kim jest Batman i w końcu jak mu się udało, to już kompletnie mu odbiło. I o. I o. I, I ten Teraz jakieś tam niecne plany. Ciekawie. Ciekawie będzie, tylko ciekawe dla mnie też, czy to nie będzie tak więcej tej pierwszej części Batmana. A ja bym się nie obraził, bo naprawdę Arkham Asylum moim zdaniem było genialną grą i czymś, czego się kompletnie nie spodziewałem, a naprawdę się zapisało na stałe w takim kanonie moich ulubionych gier. No jakby to się powtór powtórzyliby te, te, to samo, no to byłoby dobrze, bo niestety. To samo, tylko Taka że, że 200, nie, nie służy raczej tytułom. Zawsze idzie to w dół niż w górę. Także Batmano odhaczamy i tu mam kolejny zapisany tytuł Mortal Kombat nowy z Kratosem. To jeszcze działa? Z Kratosem na PS3 i prawdopodobnie z postaciami z Gears of War na tym na Xboxie. No, <laughs> Znaczy no to takie plotki przynajmniej krążą, że właśnie, że na PS3 PS będziemy mieli Kratos'a tak samo jak tam było w Caliburze, że dostaliśmy Wader'a chyba, natomiast Xbox no. miał Jodę i tutaj właśnie ma być tak, że tutaj będzie Kratos, natomiast na Xboxie będą właśnie postacie z Gearsów i z jakiejś jeszcze innej gry, nie pamiętam tylko o jaką chodziło. To śmieszne, śmieszne będzie. Może z Kinect Joyride będzie, albo awatary będą się bić. No, ale Kratos, Kratos jakoś to... tak, tak, mi, tak mi pasuje do, do Mortala. Z tymi swoimi. No na tym, a to jest, że wygląda naprawdę fajnie. Tak tym... A, mówi, że pasuje, ja zrozumiałem, że nie pasuje. Dobra, A, pasuje. Że jest... A, pasuje, pasuje. Idealnie pasuje moim zdaniem. Jak nie, Solid nie, Snake nie, pasował nie, Mario do... do Mario Peach, czy I... Zelda, to ten też I... będzie pasował. Okej, okay, to kolejny tytuł w takim razie Forza 4. Coś, z czego kompletnie się nikt nie spodziewał chyba tak naprawdę i ja, ja ze swojej strony powiem, że oglądając relacje nawet nie wiedziałem, że to jest zapowiedź nowej gry. Bo niestety, ale tegoroczne VGA było naszpikowane reklamami i to mniej więcej wyglądało tak jakby z reklamy kolejnej, kolejnej kanapki w Burger Kingu przeszli do reklamy tego, że Top Gear amerykański się teraz pojawi i oni oczywiście reklamują tam swoją ankieską odmianę i to wyglądało mniej więcej tak, jakby puścili tą reklamy Top Gear'a i nagle widzę planszę Forza 4, co, co kompletnie mnie rozwaliło. Myślałem, że to może jakiś w ogóle żart jest, natomiast okazało się, że nie, że będzie czwórka w przyszłym roku na jesień. Ale to tak chyba na siłę, no bo miała być zapowiedź tego Forzy 3 na Kinecta, ucichło to, odwołali. No to, to w czwórce robią? No to, to pewnie... Już pokazali przecież na trailerze że to w czwórce będzie. No. No właśnie. No i chyba Microsoft tam ich trochę przycisnął, żeby nie dawali zwykłego takiego dodatku do trójki, tylko już zaczęli robić nową grę i pewnie będzie dosyć bardzo podpasowana pod Kinecta. Tak mi się przynajmniej zdaje. No. Ja wiem, czy oni tam mają co robić pod tego Kinecta tak naprawdę. To no, wezmę z Joyride'a. Ten. <grym> <wzrobę>. <grym> Autopilot. Żebyć go po prostu. Nie no, tutaj Maja kursówka, bo chyba chce z garantuizmu troszkę, żeby już się odbić. Bo trzecia część już troszkę ma na na, na, na swoim koncie lat. Tak, i cały czas wypuszczają DLC, więc tak nie bardzo rozumiem, jak to ma parę lat. kiedy ona wyszła, to jakoś nie wiem, w zeszłym no lata roku. lata temu chyba. Nie wiem, ja się gubię w takim razie. forza no... przez to, że ten, że ma te DLC i cały czas to jakoś tak nie wygląda na zbyt staro. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, jak ja się z jej w nią gram. No ale w porównaniu z Gantooism 5, jakbyś tak miał porównać. <laughs> Znaczy, no trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, no dla mnie to są inne gry, bo model jazdy w Forze przy tym co jest w GT5, to jest po prostu porażka i tyle, no i jeżeli czegoś z tym nie zrobią, no, to dostaniemy Forze 3 z lepszą grafiką i kinektem no po prostu. No i to wystarczy, żeby konkurować z Gran Turismo 5, a nie wiem, w, i następna część Gran Turizma wyjdzie za kolejne 4 lata albo, albo 5 i no, do tej pory to dotrzepiam już do, do Forzy 9 pewnie. A w kolejnej epoce lodowcowej dostaniemy. No, ale ogólnie się, a cieszymy, że będzie nowa Forza, nie? O tak. nie preza trwa. No. To przechodzimy do kolejnej gry. Resistance 3. Tak. Pokazali kawałek gameplayu w końcu i mnie on zmiutły przyznam szczerze. A ja uważam, że wygląda brzydko po prostu. Jak to wygląda o... brzydko? No przepraszam ci bardzo, ale po tym jak dzisiaj się przyjrzałem bliżej screen, tekstury są po prostu tak rozmazane, że głowa mnie Ale mi to pomyć. co ty na tekstury patrzysz, jak jak ta gra jest jeszcze pewnie w, we wczesnej fazie. Tam pokazali po prostu gameplay, no i on nie, to po prostu jest, nie nie jest intensywny, no. Nie, przepraszam, jaka to może być wczesna faza, jak oni planują wydać w, w tym we wrześniu. A czekałem, to gdzie do września jeszcze? Gry podobno to... już można przejść od A do Z, więc. No można ją przejść do A do Z, do a do Z ale dopracowują od... ją do, dopiero pod względem tym, a graficznym. zrobili na, na, na, na, na działający kod i teraz dopiero ją tam są też a szlify. Ostateczne, także to jeszcze wiem, czas to, to, na to. Co, to co pokazali, to jakoś, jakoś mnie nie zmiotło kompletnie. Podoba mi się koncept powrotu tego Weapon Willa, tego cholernego arsenału, że właśnie będziemy łazili ze ścianą pocisków przed sobą. Natomiast to, to po prostu co, co dopóki co widzę graficznie, to jest takie mech, dosłownie. Ale taki sam, sam ten, gameplay tam po tych utywkach nie, nie podobał ci tak, tak, tak intensywnie znaczy, było? No, nie, ja, może inaczej, ja po prostu ja uwielbiam to jak wygląda resistans Dynka, ale w tej chwili w niego gram i po prostu jeżeli to będzie podobne do jedynki, to ja to kupuję z miejsca, bo dwójka mnie po prostu zawiodła i to mówi otwarcie. Myślę, I że to będzie to... bardziej podobne do dwójki z tego, co tam widziałem. A właśnie oni mówią, że będzie jednak podobnie, że będzie ten, podobny do jedynki, tak samo w stylu graficznym. To może będzie połączony, tak, tak pomiędzy. Nie wiem, no ale mam nadzieję, że będzie, będzie gdzieś, gdzieś właśnie bliżej jedynki, bo dwójka mi się kompletnie nie podobała i tak naprawdę jestem na siebie trochę ją kupiłem. Ale ja, tam dwójka była świetna. Szczególnie w multiplayerze i 10 tysięcy killsów Mateuszu, co ty się wypowiesz na temat Resistance 3, grałeś? Nie, Jakiś czy? nie grałem w Znaczy się grałem w dwójkę, ale no nie podobało mi się raczej. Dlaczego raczej? Nie moje klimaty, jakieś chodzenie, jakieś taki gubień, zabijanie. Nie lubisz chodzić? Znaczy. Nie, ale to, ten klimat to po prostu mi jakoś nie ciągnął. Odpychało, nudziłem się po prostu i tyle. Nie, nie. dla mnie raczej takiej gry. Nie, style. Nie, tam nie znacie się. Będzie wielki tytuł. Ja już tu po prostu czekam. I... Czyli ja bym chciał, żeby to był wielki tytuł, żebyśmy dalej sobie pobiegali pozabijali Chimery. Ale no, nie, nie wiem. Boję się po prostu, że zrobią klona dwójki i, i to będzie po prostu masakra wtedy. Dla mnie to jest taki tytuł, jak dla Ciebie pocztę te Grand było. Ja, ja, ja, na ten, ja, ja, ja na ten tytuł tak, tak właśnie czekam. Nawet chyba jakąś sekorekcjonerę krewalną. Mhm. Dobra, to w takim razie przechodzimy dalej do... Czego by tu, nie wiem. Uncharted 3 może na sam początek, to zostawimy tego Mass Effecta na koniec. t 3, panowie. No. Jestem na jest, tak. A ja no nie. Już już mówiłem to, ale to nieważne. Oj. Ktoś inny? A widziałeś, chociaż... nie? No widziałeś jest... ten, ten gameplay? Właśnie widziałem i dlatego jestem potwierdza, że jestem na nie. Po prostu to jest więcej tego samego, a samego co było, nic mnie nie zaskoczyło w tym gameplayu. I ten ten w ten, ten, ten, ten gameplay, który tam z tą, z tą lawą, co on spadał, to mi przypominało z drugiej części e, też, też te elementy, co on tam się zsuwał. Także to jak jest to wszystko lava. to samo. No w gameplayu z trzeciej części pokazali, tak? Była lawa tam. Jaka lawa, to nie była lava. Lava? tam płonął dom, no, nie lawa. No mówię, no <śmiech> wyglądałeś. Boże, to wygląda jak lawa, dobra, nieważne. No właśnie, bo oni usprawnili ten ogień, wow. No i super, I teraz będzie w trzeciej części ogień. Uuu. W drugiej części był śnieg, a w pierwszej Jasne. części była ta dżungla. Super. A i ty nie znaczy? Znaczy, ale widzieliście, że ten. animacja jest taka fajna teraz. Usprawnili to. Nie wiem, chyba wszystko na, nagrywali na motion czy. No i można zabierać, zabijać ludzi z góry. To. Wow. wow. Ale to tak. to jest taka, nie wiem, taki Uncharted 2,5, bo tak naprawdę. A, jednak! No, oh. no a jednak, ale i tak czekam No bo jak raczej się no Ja też czekam, czekam nie? Ja, nie, ja nie mówię, że, a że nie czekam Oprócz ale... ognia, oprócz animacji i, I tak naprawdę tyle Bo grafika, no nie wiem Marna jakość tego jest w internecie No ale nie wygląda na coś lepszego Znaczy to jest ten Ten sam silnik, to na pewno jest To jest to samo wszystko oh, Brawo Jasiu, przyznałeś tak, mi rację czy, Tak czy inaczej czekam no ja też Z moim zdaniem tyki, to zawracamy to czty, zawracacie cztery litery i tyle po prostu, bo Van Artet jakoś chodzi mi głównie o fabułę, a to, że ta gra po prostu, powiedzmy tak, że dwójka do tej pory chyba jest najładniej wyglądającą grą obecnej generacji jakoś tak nie bardzo widzę, nie bardzo widzę, gdzie to można byłoby jeszcze podnieść poprzeczkę. Dopracowali fizykę, to jak ten budynek się zawala, gdzie widać po prostu ujęcia kręcone w i Dog'u podczas tam making of tego wspaniałego trailera na VGA. Mm -hmm. to, to jak ten budynek się zawala, to po prostu jak wygląda woda. No oni usprawnili wszystko, co mogli usprawnić tak naprawdę i ja ten nie bardzo widzę co nie więcej mogliby zrobić. Ja to kupię po prostu, no mi się ta gra podoba i po dwójce czuję niedosyt. Także nie wiem, no ale jakoś nie wiem czego wy oczekiwaliście, że co, że, że Drake zapuści zarost i broda mu będzie falowała na wietrze, no kurde. No ale nie, nie no jakieś no, no. zmiany w mechanice po prostu. No ale po co po zmieniać coś co jest doskonałe? No sorry, ale bo jak jest coś bo czegoś jest za dużo, to to się staje nudne po prostu. Po pewnym czasie. To wiecie, to się tak jak ten, ten Assassin's Creed Brotherhood. Niby to samo, a trochę inne. Od dwóch. I, i, i chyba tyle. To będzie coś w tym stylu. No nie wiem. Dla mnie Uncharted 3 jest taką. Zegę na pewno kupię, na pewno, na pewno zagram dla boberka. Ja nie odpalę a. polskiej wersji z kolei. Ale, ale na naprawdę... pewno. do ciebie i cię zmusimy. Ale już ja widzę, jak ty mnie zmusisz. Ale on, on, on przyjedzie zewnątrz. No właśnie. Prędzej połamie to to płytę, niż odpalę polską wersję, żeby... Eee, Sali! balans, no. Ale Sali ma lepszą... Ten le, le, lepszy głos w polskiej wersji. Musi cię przyznać. Nie Bo jak przyznam, ja opa... usłyszałem pierwszy raz tą angielską na tym zwiastunie trójki, to po prostu, nie wiem, ręce mi opadły. Czemu? Przez nic nie zmieniło od czasów jedynki, ani dwójki. Ale ja grałem tylko po polsku. O Jezus Maria, skrzywdziłeś się. Nie, to ty się krzywdzisz. O, o, o, o, o. Tak. Z boberkiem Przędobylskim. od reklamy. Wiedziałem, że boberek mi się pieko. podoba. Boberek mi się nie podoba akurat, ale reszta mi się podoba. Mhm. Mi się. mi się. Pisze. Mi się pysie. Dobra, przechodzimy do tego mass effecta. Boże, jest zrezygnowany, tak jakby jakaś kara była. No właśnie, nie podoba mi się twój styl. Przechodzimy teraz do Mass Effect 3. Brawo, Tomaszu, tak miało właśnie być. Łukasz, oddaję ci głos! Masz pół godziny. Dobra, czyli to albo. Wyjdziemy zaparzyć herbatę. Rozpoczynamy analizę trailera od pierwszej sekundy. Ja proponuję pierwszą klatkę. Pierwszą klatkę, czarna. Może. Ciemność. Można interpretować na bardzo wiele sposobów. Może oznaczać.. Yy, Zagłady ludzkości, zapowiedź tej zagłady, że po prostu nasza przyszłość jest jak ta ciemność, czyli nic tam nie ma. Mi, mi się wydaje, że ta pierwsza ciemna klatka jednak jest taką subtelną metaforą dla czarnej dziury, w której zginie, zginie dosłownie wszystko i właśnie to jest, to jest wyrażenie takiej głębokiej potęgi reaperów, tudzież w polskiej wersji żniwiarzy, którzy no nie oszukujmy się, ale zaatakowali planetę Ziemi, jak wynika z dalszych klatek trailera i no, to jest właśnie, właśnie to, to nieznane. To, to, to nieznane, ponieważ nie wiemy, co jest po drugiej stronie czarnej dziury, czy cokolwiek jest po drugiej stronie czarnej dziury i właśnie to wyraża ta czarna klatka, zanim pojawi się rating tam in progress, coś w tym stylu. Dokładnie, to idziemy do drugiej klatki. Klatka druga również jest ciemna, jednakże tutaj pragnę zauważyć subtelną różnicę, albo powoli się już rozjaśnia i to może stanowić pewną nadzieję, którą jak wiemy jest nikt inny, tylko komandor Shepard. No. Łukasz, czy chcesz coś dodać? Tak, właśnie to, to, to, to takie właśnie czerń, która jest niszczona właśnie przez tę jasność, to jest właśnie Shepard, który przychodzi z odsieczą dla Ziemi i Galaktyki. No, to idziemy dalej. Klatka trzecia jest jeszcze jaśniejsza, co, co, co świadczy, że się odnosi już mały sukces. Że Shepard się umył. A czwarta jak wygląda? Nie, Może nie... przejdźmy do ostatniej, co? No to ciemno się... Wnur... wniś ciemności. Przepraszam, to, ale o... mi się wydaje, że ty się nabijasz. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Jestem śmiertelnie poważny, tak jak i Jestem. poważna jest ta gra. Dobra, to idziemy dalej. Mam, widzimy sobie, jak żniwiarze <laughs> niszczą Londyn, um, zabijają wszystkich ludzi, bo jak każdy wie, gdy żniwiarze sobie urządzają takie żniwia, żniwa i sobie żniwują i okay. zabijają okay. Hey, wszystkie te inteligentne formy życia i zaczęli akurat od ziemi, dlatego że każdy, kto grał w Mass Effect 2, to wie dlaczego akurat ziemię zatkowali jako pierwszą. No, no i chcą zabić wszystkich ludzi, co było widać, bo na przykład nie niszczyli tego miasta tak, żeby zniszczyć miasto, tylko po prostu chcieli wybić ludzi. I oni tak właśnie po kolei powolutku będą wszystko niszczyć. Nie bardziej zastanawia, co Shepard może zrobić w związku z tym, bo co, on zacznie do nich strzelać z pistoletu? W takie wielkie statki? Nie, trójka może, może być może być na przykład z questem, tak jak w dwójce mieliśmy te wieczne upgrade do Normandii, to będziemy budowali jakieś fruwające działo. Chyba, że zbudujemy tego własnego i będziemy walczyć. Tak jak chciał to zrobić Illusive Man. No to to mi właśnie ciekawi co, jak Shepard chce, chce to zrobić. No I jeszcze ten koleś, który mówi, to on właśnie jego twarz kurczę, znajoma jest i nie to właśnie. Kurek no właśnie to, to jest denerwujące, że, że on, on wyraźnie zna Parda. Pytanie czy Szepard zna jego? No ale jak to on jest z któregoś pobocznego questa. Znają to... życie to jest jego brata albo siostra. Nie. <ścoughs> to jest jakiś ten, on jest naj, najemnikiem jakimś. Ale ten zwiast jest dosyć dziwny, bo tak niektóre sceny są jakieś prerenderowane. Czasem to wygląda pre wygląda jakby był... Ale nie, czasem wygląda jak to była normalna twarz tam na początku. No, bo to jest taka jakość render. To jest właśnie dobry render, no. Nie, ale jest to takie niespójne, bo czasem jest po prostu jakość masakryczna. Tam już dalej na przykład, jak już jest, na przykład klatka 37. a <głosy> Mnie zastanawiam, tylko jak będzie wyglądał gameplay, bo takie filmiki my, jako, do mnie nigdy nie przemawiają. Ja bym to znaczy... będzie wyglądać tak jak Mass Effect 2, bo mówili, że właśnie. Jest... Znaczy mają trochę pogłębić te elementy RPG, ale generalnie będzie podobnie do dwójki, bo się ludziom podobało. No przecież każda gra Mass Effect 2 na tym samym silniku. To i trójka też będzie na tym samym silniku. Więc pewnie nic się nie zmieni. Dadzą większe no, tekstury. Większe wygładzanie krawędzi i na tym się skończy. Znaczy, wiemy, ja, że... ja mam pewne, pewne takie zastrzeżenia dotyczące tego, jak to będzie rozciągnięte w czasie. No bo widzimy ślicznie, że nam, że nam Reaperzy łażą po Londynie i sięją po prostu spustoszenie. Natomiast w dwójce mieliśmy niby po prostu całą galaktykę na plecach, że musimy polecieć i tą to, to, to misję tam, tam tą niby samobójczą wykonać i w ogóle jest teraz, zaraz, natychmiast. Natomiast w rzeczywistości wyglądało to tak, że mogliśmy coś śmigać po tej drodze mlecznej ile nam po prostu się chciało i tę misję mogliśmy odpalić w tak naprawdę w dowolnym momencie. I po no. prostu chciałbym, żeby tutaj jednak było jakieś, jakieś ciśnienie przyłożone na gracza, że możesz wykonać tylko tyle i tyle rzeczy bo w przeciwnym razie po prostu nie odzalisz tej ziemi, a nie tak jak było właśnie w dwójce że a to skoro sobie jeszcze tu tam, a do tego questa zrobię, a to sobie jeszcze level podbije i tak dalej. Ale to wiesz może, że zam... to było trochę inaczej wszystko zorganizowane Zamiast 60 razy przejść Mass Efekta drugiego byś przeszedł go, nie wiem, 300 razy żeby odkryć wszystko no To wiesz, to, to, to nie zmienia Jak bym go z, czasem w końcu tak będzie oj Ojojno. Ludzie z was. no. Mi się podobało, na wale mi się podobało, tam było widać w tle takie te wielkie, nowoczesne budyneczki, a tutaj obok Big Ben nie, nieruszony, tak jak stoi od wieków. No, z tego że właśnie pierwsze, nasz, pierwsze lądowanie na Ziemi to będzie jakby ono, wszystko tam jest rozdupcone. Nie zobaczymy tego piękna Ziemi. No ale skąd mam wiedzieć, kiedy się to akurat dokładnie zacznie? Może gra się akurat zacznie na początku. Czy oni to ale już... na no, Okładce będzie napisane, że ziemia płonie. To sugeruje, że. A skąd wiesz, że na okładce będzie tak na. Bo tak było przecież. Oficjalny ten opis był. Ziemia płonie. To był opis na tym No gdzie go rzucą, wrzucą jak nie na okładkę, to gdzie go wrzucą? Nie wiem, to jest opis gry, tylko. No właśnie, no to ten opis gry mówi, że ziemia płonie, więc chodzi o to, że włączasz jak i widzisz, że ziemia płonie i masz ją ugasić. Będziemy budowali gigantyczną cysternę. No, Może Mass Effect 3 to będzie po prostu RTS. Będziemy pożar gasić. No. <laughs> Świetną świetna to ja nie mam nic przeciwko. Ja I tym optymistycznym akcentem... O najwięcej... Boże, bardzo optymistycznym właśnie Najwię... to w swoim głosie. Najwięcej czasu poświęciliśmy na Mass Effect. No. Na analizę klatek. I najwięcej co? na Bóg wie, komu potrzebne jakieś nagrody, gdzie... Najlepszym voice-aktorem roku został, nie wiedzieć dlaczego Neil Patrick Harris, o którym nie miałem żadnego pojęcia, że w jakiejkolwiek grze wystąpił. No, no macie rację, trzeba było razu o Mass takie ja tylko porozmawiać przez tą go a godzinę 20 i... No byśmy całą, wszystkie klatki mówili wtedy. A ja bym chyba spał. No ale mnie cieszy, że Mass Effect 3 ma podobno wyjść razem na Xboxa, na, na PlayStation 3 i na PC. -t. No tak. No. no Kto by się spodziewał teraz wydadząc, wydawając Mass Effect'a drugiego, że trójka też się ukaże Nie chodzi I to o to, że, ten tylko, że równocześnie No właśnie, łosił To <grym> chyba logiczne tak czy inaczej No nie wiem, muszę ci wytłumaczyć, bo ty nie wiesz co to jest Chrono crossa, ani chrono, chrono Trigger Także wolę no wspomnieć I I no no To jest alert się włącza no Właśnie, też Mass Effect tylko jeden raz <grymne> Jesteś dyskwalifikowany. <grymne> A ty nie grałeś w Red, Red Redemption. <grymne> ale zagram i też przejdę 15 razy. Tak jak 4. I przeanalizuję te, okay. wszystkie te klatki. Trzymam cię za słowo. Dobra. To wtedy sobie porozmawiamy. Uuuu. Uuu. Zabrzmiało groźnie. Przełącz <grymne> Dobra panowie. Zakończymy. A ci fajnie o... się, fajnie pim, się pim. rozmawiało, ale trzeba kończyć. Ja bo on wie czytokolwiek przesłucha do końca. A przesłucha, bo ludzie czekają na masę. Ja, ja wiem kto. Y, Tomek jak będzie składał. No i Kali. Kali, gdzie jesteś? Brakuje nam twoich komentarzy. <śmiech> Jedynych. Jedynych. Także. Nie, przepraszamy, Abdel. Nie, kłam. no ostatnio się pojawiło troszkę, także. pozdrawiam wszystkich komentujących i prosimy o więcej. Więcej. Nawet wiem. możecie nas tam zjechać troszkę. Tam, bo już <śmiech> ostatnio się roz... ale, ty, ale tylko troszkę. się, a się ostatnio także możecie nas zjechać. Okej, okay, tym optymistycznym akcentem kończymy specjalne wydanie podcastu głównego i zapraszamy na kolejny odcinek, nie wiemy kiedy. Tak więc do usłyszenia. Świąteczny, świąteczny, myślę, że jakiś nagramy. A sylwestra? W sylwestra. Tak. Już, już lecę, poświęcę wszystkie, wszystkie imprezy znajomymi po to, żeby się z wami nerdzić. Sylwester live, tylko na konsolowcu. Jestem pewien, że mielibyśmy olbrzymi po prostu posłów. Ja. <śmiech> yeah. Ale byśmy zrobili wideo. Sywerserską serowcem. <śmiech> Coś nasz. trzeba wymyśleć. Ale teraz już, do... nie no to trzeba wyciąć, bo obraliśmy innym cynk, jak, jak spędzić serwestrę. No może w komentarzach napiszą nasi słuchacze, jak chcą. <śmiech> <śmiech> Zaprosimy ich do podcastu. Dobra, nieważne panowie. Już się pożegnałem, także wy też się pożegnajcie ładnie, powiedzcie cześć i, i kończymy w takim razie. Hej, jo! Trzymajcie się. Pa, pa, pa. pa, pa. ho! Ciało. Kida salaj.